w południowej Wielkopolsce to miejsce, gdzie Syngenta zorganizowała swoje pokazy kukurydziane. Tutaj oglądamy kilkanaście odmian, które w tym roku, jak widać, mimo niesprzyjających warunków, poradziły sobie dobrze. Moimi rozmówcami są Karol Kozłowski, Syngenta. I Michał Paulus, Syngenta. Z dwoma panami przechadzamy się wzdłuż poletek doświadczalnych i po kolei oglądamy poszczególne odmiany. Od czego zaczynamy? Co tu na początku? Myślę, że zatrzymamy się chyba przy talizmanie. To jest taka nasza flagowa odmiana. Numer jeden w badaniach rozpoznawczych coborów w 2016 i numer dwa w 2015 też w coborów rozpoznawczych. Jeżeli byśmy te dwa lata sumowali, to odmiana jest zdecydowanym liderem na pierwszym miejscu ponieważ, jak wszyscy pamiętamy, 2015 w większości kraju był rokiem słabym, gdzie odmiany z największym potencjałem często sobie nie poradziły. Poradził tam sobie talizman, poradziła też sobie odmiana, która była na pierwszym miejscu z konkurencji, ale już w bardzo dobrym roku, 2016, ta odmiana z konkurencji, która w 15 była pierwsza, spadła daleko, daleko do tyłu, ponieważ odmiana jeżeli radzi sobie bardzo dobrze w bardzo trudnych warunkach, niekoniecznie radzi sobie również bardzo dobrze w bardzo dobrych warunkach. A taką odmianą właśnie jest Talisman, bo w 16 osiągnęła poziom planowania 111% wzorca. Odmiana praktycznie bez wad, nie ma żadnego wylegania ani łodygowego, ani korzeniowego. Kolba jest w typie fix, tak jak nasz, kiedyś nasza flagowa odmiana Delitop plonuje wszędzie, w każdych warunkach agrometeorologicznych, w każdej lokalizacji na pewno nie zawiedzie żadnego klienta i o tej odmianie chyba powiedziałbym tylko tyle, albo aż tyle. No to chodźmy do następnej odmiany, która jest tylko dwa kroki dalej. Kolejną odmianą, którą chcieliśmy Państwu tutaj zaprezentować na dniach pola jest odmiana Pandoras. Jest to nowa odmiana w portfolio Syngenty, która prezentowana jest jeszcze pod numerem kodowym. To, co wyróżnia tą odmianę, to to, że jest to bardzo zdrowa odmiana. A zauważmy, że ostatnie lata dla kukurydzy są trudne pod kątem zawartości mykotoksyn. I odmiana Pandoras jest tą odmianą, która pod kątem odporności na grzyby z rodzaju fuzarium jest bardzo dobrą odmianą. Jest to odmiana FAO 240 Z grupy odmian, na które Syngenta stawia, powiedzmy, że jest to o 20 FAO późniejszy talizman, o którym kolega mówił przed chwilą i jest to odmiana, która trafi do sprzedaży już w najbliższym sezonie kukurydziany. Przechodzimy koło kilku odmian starych, które wprawdzie bardzo ładnie plonują. Natomiast my chcemy rozmawiać przede wszystkim o nowościach i no, za kilka kroków już mamy kolejną wartą uwagi odmianę, prawda? Tak jest. Mamy tutaj kolejną odmianę, którą myślę, że warto powiedzieć o niej kilka słów. Jest to odmiana SY bądź bez SY Cardona. 250 odmiana kiszonkowa. Proszę spojrzeć jak wspaniały pokrój ma ta roślina. wciąż mocno zielona. Bardzo duża w naszych wewnętrznych badaniach w ubiegłym roku uzysk plonu suchej masy z hektara, z lokalizacji rozmieszczonych w całym kraju 22 tony suchej masy, także odmiana numer jeden. Jeżeli popatrzymy na badania coboru, jest ona też w badaniach. W kilku kategoriach jest liderem, w żadnej kategorii nie dała plamy, także jest to bardzo stabilna kiszonka o dobrej strawności, o dobrym uzysku suchej masy i o wysokiej energetyce, także dla producentów mleka, którzy mają bardzo wysoko wydajne krowy, odmiana to jak najbardziej się nadaje. Część klientów też, jeżeli ma już dosyć kiszonki, czeka z tą odmianą i zbierają ją na ziarno. Proszę spojrzeć, kolby są też bardzo dobrej jakości, nie ma porażenia fuzarium oczywiście też taka kiszonka jest zdrowsza dla krów, nie ma później problemów z zacieleniami i różnych innych nieciekawych historii metabolicznych, także na kiszonkę jak najbardziej polecamy tę odmianę. No właśnie, bo kolby są poodsłaniane na praktycznie wszystkich koletkach, przecież chodzi o to, żeby pokazać, no, zaziarnienie, jakość tej kolby, jej zdrowotność, prawda? Które odmiany wypadają tutaj najlepiej? Jeżeli chodzi o odmiany z portfolio syngenty, które wypadają najlepiej, to na pewno jest to nowa genetyka, która się pojawia. Tutaj wspomniane odmiany zarówno talizman, jak i pandoras, jaki będzie kolejną odmianą, którą będziemy za chwilkę omawiać, jest odmiana impuls, która też będzie sprzedawana. No właśnie, bo my już sobie do tego impulsa pomalutku idziemy, ale proszę dokończyć myśl. Rynek kukurydzy jest coraz bardziej wymagający i zawartość mykotoksyn, zawartość donów kukurydzy jest mierzona przez firmy, które skupują kukurydzę, dlatego tu bardzo istotne jest to, żeby te odmiany były odporne na grzyby z rodzaju fuzarium, ponieważ pomimo tego, że mamy fungicydy w kukurydzy zarejestrowane, Syngenta też ma jeden taki fungicyd, to odporność odmianowa jest tutaj rzeczą bardzo istotną. Jest parametrem, który sam w sobie daje tej roślinie zdrowotność, i parametrem, którego nie można uzyskać stosując fungicy. Wspominaliśmy tutaj o kolejnej odmianie, o której już stoimy, o odmianie impuls. Odmiana impuls bądź puls tak naprawdę jeszcze z nazwą nie do końca wiemy, no bo to jest odmiana powiedzmy w ostatniej fazie badań. Co można powiedzieć o tej odmianie? Jest to odmiana, tak jak wcześniej można było na kolekcji zobaczyć fenomena z tego samego typu, czyli artezjan. Fenomen przypomnę tylko, że w ubiegłym roku był numerem jeden w coboru Exequo a jak porównamy samą budowę kolby to widać, że ten nasz puls, czy impuls jak go nazwiemy, raczej puls ma dużo większą tą kolbę, więc ten potencjał planowania już jest, będzie wyższy niż w przypadku fenomena V około 260 bardzo charakterystyczna czerwona barwa na ziarniakach co jeszcze powiedzieć o odmianie? Myślę, że z się powinna też zacząć rolnikom kojarzyć z dentem właśnie z tego segmentu powiedzmy 260, plus, ponieważ mocno wchodzimy tutaj z odmianami testowymi na testach, na naszych doświadczeniach w kraju. Mamy Cztery odmiany z bardzo dużym potencjałem, którymi się będziemy przyglądać przez następne dwa lata. Będziemy patrzeć jak to wygląda w różnych warunkach agrometeo, lokalizacjach, ale myślę, że w przyszłym roku ten puls już powinien być w sprzedaży i każdy kto uprawia denta w powyżej VO 250 ale powiedzmy nie tego najpóźniejszego, czyli powiedzmy rejon centrum kraju oraz oczywiście południe, to odmiana puls na pewno będzie u niego numerem jeden na polu. Mogę się pod tym podpisać.